O jedenastej na stadionie zebrała się chyba cała szkoła. Wielu miało lornetki. Ławki dla publiczności były umieszczone dość wysoko, ale w trakcie meczu kwidicza czasami i tak trudno było zobaczyć, co się dzieje. Ron i Hermiona usiedli w najwyższym rzędzie razem z Nevillem, Szejmusem i Deanem. Mieli dla Harego niespodziankę. Wielki transparent, zrobiony z jednego z pogryzionych przez parszywka prześcieradeł, z napisem, Potter na prezydenta. Dean, który był dobry z rysunków, namalował pod spodem lwa, godło Gryffindoru. Hermiona wyszukała sprytne małe zaklęcie, także lew i napis mieniły się różnymi kolorami. Tymczasem Harry i reszta drużyny przebierali się w szatni w szkarłatne szaty do Quidditcha. Ślizgoni mieli grać w zielonych. Wood odchrząknął głośno, żeby wszystkich uciszyć. — No no dobra, chłopaki — zaczął. — I dziewczyny — powiedziała Angelina Johnson, grająca na pozycji ścigającego. — I dziewczyny — zgodził się Wood. — To jest to. — Coś naprawdę wielkiego — powiedział Fred Wesley. — Coś, na co wszyscy czekaliśmy — dodał George. — Znamy przemówienie Oliwiera na pamięć — powiedział Haremu Fred. — Byliśmy w drużynie w zeszłym roku. — Wydwaj zamknijcie się — uciszył ich Wood. — To najlepsza drużyna Gryffindoru od wielu lat. Wychodzimy po zwycięstwo i wiem, że zwyciężymy. Obrzucił ich groźnym spojrzeniem, jakby chciał dodać, albo przegramy. Dobra, już czas. Życzę wszystkim powodzenia. Harry wyszedł z szatni za Fredem i Georgeem i mając nadzieję, że nogi nie odmówią mu posłuszeństwa, wkroczył na boisko wśród głośnych wiwatów. Sędziowała pani Hutch. Stała po środku boiska, czekając na obie drużyny. Miotłę trzymała w ręku. A teraz posłuchajcie. Chcę, żeby to była ładna, czysta gra powiedziała, kiedy wszyscy zawodnicy zebrali się wokół niej. Harry zauważył, że mówiąc to, zwracała się szczególnie do kapitana ślizgonów, Markusa Flinta z piątego roku, który sprawiał wrażenie, jakby miał w żyłach trochę krwi trollów. Kątem oka dostrzegł też powiewający wysoko transparent ze świetlistym napisem Potter na prezydenta. Serce mu podskoczyło. Poczuł się lepiej. Proszę dosiąść mioteł. Harry dosiadł swojego Nimbusa 2000. Pani Hucz zadeła w wielki srebrny gwizdek. Piętnaście mioteł poderwało się w powietrze. Zaczęło się. Angelina Johnson natychmiast przejmuje kafla. Cóż to za wspaniały, ścigający ta dziewczyna. No i przy tym taka ładna. Jordan? Przepraszam, pani profesor. Przyjaciel bliźniaków, Lee Jordan, był komentatorem, a profesor McGonagall kontrolowała jego popisy. Świetne prowadzenie Zgrabny przerzut do Alicji Spinet To nowe odkrycie Oliwiera Uda W zeszłym roku była w rezerwie Z powrotem do Johnson i... Nie, gryfoni tracą piłkę Kapitan ślizgonów Markus Flint Przejmuje kafla i natychmiast podrywa się w górę Szybuje jak orzeł Zamierza strze... A nie, łód obrońca gryfonów Znakomicie wyłapuje kafla Oddaje Katie Bell co za wspaniały zwód Ograła flinta Już jest wysoko, nurkuje i... Och, to musiało zaboleć. Tłuczek rąbnął ją w tył głowy. Kafel w posiadaniu ślizgonów to Adrian Piusi. szybuje ku słupkom bramkowym, ale tak zablokowany przez drugi tłuczek, podbity tam przez Freda albo George'a Wesleya, trudno powiedzieć którego. W każdym razie to bardzo ładne zagranie pałkarza i Johnson znowu ma kafla. Przed nią nie ma nikogo. Rusza do przodu. Naprawdę mknie jak jastrząb. wyminęła pędzący ku niej tłuczek. Słupki są już blisko. Strzelaj Angelino! Broń Cablecznej nurkuje, nie trafia gol dla gryfonów. Rozległy się radosne wiwaty gryfonów i jęki zawodu ślizgonów. Ruszajcie się śmiało! Hagrid! Ron i Hermiona ścisnęli się, by zrobić Hagridowi miejsce obok siebie. Patrzyłem z mojej chaty, rzekł Hagrid, klepiąc wielką lornetę wiszącą mu na szyi. Ale to nie to, co być tutaj, w tłumie. Z jeszcze się nie pokazał, co? Nie, odrzekł Ron. Na razie Harry nie ma wiele do roboty. Unika kłopotów bardzo dobrze, powiedział Hagrid, podnosząc lornetkę do oczu i wpatrując się w plamkę na niebie. Harry szybował wysoko ponad grającymi, wypatrując znicza. Była to część planu jego i łuda. Trzymaj się z daleka, dopóki nie wypatrzysz znicza, powiedział mu Wood. Nie chcemy, żeby cię zaatakowali, zanim nadejdzie właściwa pora. Kiedy Angelina zdobyła pierwsze dziesięć punktów. Harry zrobił w powietrzu parę pętli, by dać upust swej radości. Teraz wrócił na swoją pozycję, rozglądając się za zniczem. Raz zobaczył jakiś złoty błysk, ale okazało się, że to tylko refleks słońca w zegarku któregoś z Wesleyów, a raz tłuczek wystrzelił ku niemu jak kula armatnia, ale zrobił unik, a po chwili pojawił się ścigający Fred Wesley. Jak? W porządku! krzyknął w locie i z całej siły odbił tłuczka w kierunku Marku — Flinta. Ślizgoni mają kafla — mówił Lee Jordan. Ścigający piusi unika dwóch tłuczków. Mija obu Wesleyów. Bell śmiga mu... A, zaraz, zaraz. Czy to był znicz? Pomruk przeszedł przez tłum, kiedy Adrian Piusi puścił kafla, oglądając się przez ramię na złoty błysk, który przemknął mu koło lewego ucha. Harry zobaczył to, czując, jak go ogarnia fala podniecenia, zanurkował w dół za złotą smugą. Ślizgon Terence Hicks też ją dostrzegł. Obaj ramię w ramię pomknęli ku zniczowi, a wszyscy ścigający zawiśli w powietrzu, zapominając o tym, co powinni robić – Harry był szybszy od Hicksa. Widział już dobrze małą kulkę, trzepoczące srebrne skrzydełka, zwiększył szybkość i... Łup! Ryk wściekłości wydarł się z gardeł Gryfonów na trybunach. Markus Flint umyślnie zablokował Harego, tak, że ten ledwo utrzymał się na miotle, która zboczyła z kursu. Faul! krzyczeli Gryfoni. Pani Hucz skarciła ostro Flinta i zarządziła rzut wolny dla Gryfonów. Zrobiło się małe zamieszanie, a złoty znicz ponownie gdzieś znikł. Usunąć go z boiska, czerwona kartka! ryczał Dean Thomas. O czym ty mówisz, zdziwił się Ron. Czerwona kartka w piłce nożnej pokazuje się czerwoną kartkę i musisz zejść z boiska. Ale to nie jest piłka nożna, przypomniał mu Ron. Hagrid poparł jednak Dina. Powinni zmienić przepisy. Flint mógł strącić Harego z miotły. Lee Jordan miał problemy z bezstronnością. Tak więc, po tym oczywistym i odrażającym oszustwie Jordan, warknęła profesor McGonagall, yy, to znaczy po tym jawnym obuca Faulu. Jordan, ostrzegam cię. No to dobrze, już dobrze. Flint o mały włos nie zabił szukającego gryfonów, co mogło się zdarzyć każdemu, to jasne, więc rzut wolny rzut wolny dla gryfonów, wybija spinet bez kłopotów, gratoczy się dalej, kafel wciąż w posiadaniu gryfonów,